Milo Pani Sestry, Dneśnipa Matka z powodnim nazwem Obietowani Panny Marię przypomina udalost jej osobnich rozchodnuti pro służbu Bohu a przyjęci Bohem w jerozalemskim chramu. Wskledem k tomu, że kanoniczne knihy Bible naobsachu i udaje z dziectw Panny Marię mamy k dyspozycji po tradované podání nebo apokryfní Jakubovo proto evangelium. V nich má slavení to památky původ. Také nám do jisté míry může posloužit osobní zjevení panny Marie spolehlivým osobám. Jednou z nich je byla oslavena Kateřina Emerichova a druhou sestra Marie od Ježíše, představena kláštera v Agredě. Ta zaosobnicho wedeni Panny Marię napsala jej żywotopis wydany z niekolika imprimatur. Z niegoż pochazji następujący urywek uwadziejcy nas do strzedu udalosti dneśni Pamatki. Przy wstupowaniu do chramu św. Anna wzala za ruku swą dceru Marii, a i ze św. Jachymem weszli do wnitr. Zde rodzice Bezbożne w modlitbie obietowali Bohu swą dceru. A ona z najhlubší pokorą, klanieniem a chwalą obietowała siebie. Potom jen ona sama sledowała wlastnie przyjęcie od najwyższego, który w bożském lesku, widzitelnem jen jí, napełnil chrám a słyszela słowa Pojď ma mila, ma, pojď do mego chramu. Gdysi przejść, słyszeć twój las, chwale, a klanieni. Po wykonaniu modlitew rodzice szli ke kniezi, a do jego rąk odwzdali swoje oni im udzielili pożegnani, a pak Marii spolecznie wedli do części chramowych budow, wniż bydlelo mnoho młodych dziewczat, aby zde w odlączenosti byli wychowani a uczyli se cnostnemu chowaniu. A to aż do patrzycznego wieku pro do To Toto miasto było určeno pro prworodzone dcery z kralowskiego rodu Judowa a knieżskiego rodu Lewii. Ke wchodu wychrazenego pro jejich bydleni se pro po 15 schodach. U nich była Mala Maria uwitana kniezem z o radu, który jej obrzadnie postawił na pierwszy stupeń. Maria się z jego dowoleniem otoczyła k rodzicom, przed nimi poklekła, pożadala je o pożegnaniu, a polibila im ruce, swierujcie se do jej modliteb. Jachem i Anna jej pożegnani udzielili z wrzelimi słówami w oczach. Na Cześć Marii Maria spiesznie wystąpila na górę z chorliwości a radości, aniżby projewila dziecki zarmutek obwykle uczeni z rodziczy. Ci, którzy jej pozorowali, użasli a dziwili się, jak i w utlem wieku je pełna z dostojności a pewności ducha. Knieżymi była przyjata mezi ostatnie dziwki a spaty Simonii zwierzył uczytelkam, między którymi była prorokinie Anna. Bratrzosestry, mnożstwi mariańskich spadku wyjadruje, Marin wyznam, maj nam służyć jako impulsy pro nasz wstach k w Niemrz je nam Panna Maria wzorem. Konkretnie dneszni spatek nam może być pochnutką pro Ano k woli v naší situaci, podle našeho postavení nebo povolání. V níž si máme uvědomovat, co je Boží vůle a svobodně se řídit tímto poznáním tak, aby naše bolba byla zaroběň projevem lásky k Bohu. nas uczy učí Jeho přikázání, které schrnuje všechna ostatní a ukazuje nám celou Jeho vůli z ní Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Otcova vůle byla dokonale a jednou pro spełniona splněna v Kristu, a skrze jeho lidskou vůli. Ježíš při svém příchodu na svět řekl, tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli. Jen Ježíš může tvrdit, já stále kolam co to, co se mu líbí. Przy modlitbie we swym śmiertelnym zapasu bezwychradnie z hlasi z woli Otce. A wszak nie ma wule, ać se stanę ale twa. Proto se Jezus obietował za nasze grzechy, jak to chciał Bóg, nasz Otec. A to wuli jsme poswieceni obietowaniem ciela Jezysie Krista jedną prawdy. Prosimy naszego Otca, abychom spoil swą wuli z vůli jeho Syna a tak splnili to, co chce On, totiž Jeho plány spásy pro život světa. Nejsme toho sice sami ze sebe schopni, ale spojeni s Ježíšem a z mocí Ducha Svatého mu můžeme odevzdat svou vůli a rozhodnout se, že budeme volit to, co vždy volil Jeho Syn, dělat to, co se líbí Otci. Jestliže přilneme ke Kristu, můžeme se s ním stát jedním duchem a tak splnit Jeho vůli, tak se bude dokonale plnit jak na zemi, tak i na nebi. Pohleďte, jak nas, Ježíš Kristus učí, abychom byli pokorní tím, že nám ukazuje, že naše cnost nezavisí jen na našem usili, nebře i na Boží milosti. Przykazuje każdemu wierzyć który se modli, aby to dzielal uniwersalnie, to je za cały świat. Wszyscy nerzyka wule Twa we mnie nebo we was, lecz na zemi na cele ziemi. Aby se ze mnie, aby ze mnie był odstranion blód, władła niej prawda, była zniszczona nerzest, znowu rozkwietala cnost, a nadale nie był rozdziel między ziemią a nebem. W prostrzednictwie modlitby możemy rozeznać, co je wule Boży, a dosachnąć wytrwalosti, abyśmy mi wykonali. Jezus nas uczy, że do nebeskiego królestwa se ne wstupuje nie przed tym, że człowiek czyni woli Jego nebeskiego Otce. Kto pełni woli Boga, tomu on nasłucha. Takową moc ma modlitba cirkwę we jej O Pana, przede wszystkim w Eucharystii. Ta je przymównym społeczeństwem z Najświetniejszym Matką Bożą a ze swatymi, którzy byli mili Bohu, że nie chcieli nic innego, niż jego woli. To je wule naszego Otce, aby se wszyscy ludzie zachranili a doszli k poznaniu prawdy. Amen.